Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Ludzie o ludziach Dzień dobry, wracamy do tematu z panem Grzegorzem Fedorczukiem małżeństwa. Różnie się dzieje w naszych życiach, w małżeństwie zakochujemy, znajdujemy kobietę naszego życia, mówimy kocham cię, potem to jakoś trwa, potem to umyka w czasie, potem to się rozpada i potem jest chęć do powrotu, tak jak u pana Grzegorza. Nie wziął pan innej kobiety? Nie, nie wziąłem, a wręcz przeciwnie przemyślałem to sobie gruntownie i chcę być wierny mojej żonie, Monice. Chcę odbudować małżeństwo. Na razie pracuję przede wszystkim ja sam, ale mam Mam wiele takich doświadczeń, że moja żona też się zmienia pozytywnie. A skąd pan wie? To są takie drobne szczegóły, które są w zasadzie niezauważalne, ale dla mnie to one, one pokazują, że tak samo jak ja się nawracam, bo jestem osobą wierzącą, tak samo widzę, że moja żona też się zmienia są to, jak powiedziałem, drobne sygnały. Tutaj trudno jest w radiu mówić o, o szczegółach, ale wierzę, że, że w niej te przemiany też następuje i że będzie gotowa do budowania razem ze mną małżeństwa. Ja jestem zresztą zdecydowany na odbudowę bez względu na to, co moja żona chce, bo uważam, że moja miłość do, do mojej żony jest bezwarunkowa. To znaczy ja nie czekam aż z moją miłością, aż żona będzie chciała wzajemnie, odzajemnić tą miłość, tylko staram się w oparciu o łaskę Bożą Trwać w tej miłości, rozwijać ją, zresztą od poniedziałku rozpocząłem taką, taki program podróż miłości, pracę z książką i odwagę kochać Kendricków, na tej podstawie zostały też nakręcone film odporni, więc rozpocząłem pracę i, i chcę tą moją miłość pogłębiać. Pomimo tych wcześniejszych kryzysów, pomimo tego, że wcześniej byłem niezdecydowany, popełniałem wiele błędów, uważam, że na błędach trzeba się uczyć i iść do przodu. Panie Grzegorzu, małżeństwo ile trwało pana? Małżeństwo trwa. Ja wiem, trwa, ale e, 15 się... lat. Kryzys był 3 lata temu, więc po 12 latach przyszedł taki bardzo duży kryzys. Rozstaliśmy się, znaczy mama mo się wyprowadziła. Założyła rodzinę drugą? Nie, nie założyła drugiej rodziny, ale mieszka razem z, tą, z swoją miłością z naszymi dziećmi, no i ja, ja, ja robię swoje, ja robię swoje 100% w celu odbudowy i ponieważ, no tu znów wchodzimy na kwestie duchowe. Ja to uważam... może o sprawach duchowych po przerwie. Z panem Grzegorzem wszyscy mamy jakieś swoje papiery ścierne w życiu, w małżeństwie, prawda? Ale nie ma takiego kryzysu, którego nie można przetrzymać i, i zamienić w to dobre. Tak. To nasze motto. Radio Plus Warszawa Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Nasze małżeństwa. Z panem Grzegorzem Fedorczukiem o jego małżeństwie rozmawiamy. Trwało 12 lat, od 3 lat separacja, są dzieci dwójka, tak? Trójka. Trójka i pan Grzegorz uparciuch, straszny, wierzy, że żona do niego wróci, że zaczną to coś, co trwało 12 lat, pociągną dalej, bo to jest wszystko poza czasem, tylko ona musi chcieć. No tak, ale jak powiedziałem, ja pogłębiłem swoją miłość i nie zamierzam tego zmieniać. Przysięgałem żonie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i jak powiedziałem, pomimo mimo moich błędów wcześniejszych, chcę tej, tej przyjęcia być wierny. Chcę też pokazać dzieciom, że są pewne wartości, zasady niezmienne. Nawet jeżeli się popełniło błędy, to trzeba, trzeba się trzymać tego podstawowego kierunku. A czy dzieci są na tyle dorosłe, że one wiedzą, co się dzieje? Nie, ale one, one na razie nie wiedzą. Być może nawet są teraz w tej chwili, mogą mieć nawet mój obraz trochę niewłaściwie, bo mogą nie rozumieć mojego postępowania, ale za jakiś czas, mam nadzieję, dostrzegą to, że to wartość w tym trwaniu wierności. I chcę ich, i ich przekonać, że małżeństwo to nie jest jak pralka, którą się wymienia dlatego, że jest stara, zużyta, tylko że to, to się odbudowuje, to jest relacja na całe życie, na, na 30 lat, na 50 lat, nie wiem ile będziemy żyli, ale być może jak będziemy mieli 80 lat, to nam jeszcze brakuje 40, więc może to małżeństwo potrwa, może po tych 12 latach i kilku latach kryzysu przyjdzie 30 lat małżeństwa, gdzie będziemy sobie oddani, wierni i będziemy tworzyli szczęśliwą rodzinę. Dając przykład też naszym dzieciom i wnukom. Jak pan to robi? No jak już powiedziałem, jestem osobą wierzącą i tutaj istotne znaczenie ma, ma łaska Boża. To, że ufam Bogu, mam przez to pokój ducha i mam siłę też od Pana Boga. I to jest właśnie, to jest klucz, to jest całe rozwiązanie. Nie liczę na siebie, nie liczę na swoje siły, liczę na to, co mi Pan Bóg daje przez swoją łaskę, poprzez sakramenty. To powiedział pan Grzegorz Fedorczuk... Takie mamy kilkanaście dni. I dziękuję za szczerość, bo facetowi to trudniej przychodzi powiedzieć te swoje myśli niż kobietom. Tak myślę, bo wiem po sobie. Trwajmy w miłości. Dokładnie. Tak, każdy kryzys jest do przetrzymania. Pamiętajcie o tym. Pa. Myśl życzliwie i mów życzliwie o drugim człowieku. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Temat nasze małżeństwa, zgrzyty, powroty, rozstania, powroty z panem Grzegorzem Fedorczukiem. Ciągniemy temat jak rzeka. Warto dzisiaj też o tym porozmawiać, o naszych rozwodach, sprawach sądowych. Jak to wygląda, co się z nami dzieje, kiedy już siebie nienawidzimy, nie chcemy, nie patrzymy sobie w oczy, tylko wynajmujemy adwokatów i co dalej? Prawa idzie do sądu i w sądzie prawa jest przedstawiana zwykle w ten sposób, że albo jest kulturalny rozwód, albo pranie brudów. I to nie jest prawda, a to nie jest prawda moim zdaniem, ponieważ jeżeli strona pozwana nie chce rozwodu, to co prawda jest obarczana ryzykiem tego, że będzie pranie brudów, czyli wyciąganie wszystkich. Albo ta pozwana strona będzie pokazywała, że ona kocha. Pomimo wszystko, pomimo tych błędów popełnionych, że ona kocha, że chce odbudowy małżeństwa, że chce pojednania. Więc nie ma czegoś takiego, że albo kulturalny rozwód, albo pranie brudów. Zresztą zgoda na rozwód jest też przyznaniem się oficjalnym, że się nie kocha współmałżonka. O, ta strona powodowa ona może rzeczywiście obecnie nie czuć nic do, do swojego współmałżonka, i, bo może mieć inną swoją miłość i może pragnąć właśnie teraz swobody, wolności, ale zgoda na rozwód jest powiedzeniem oficjalnie ja nie kocham, a przecież wiele osób pozwanych kocha, chce odbudowy, jest załamanych, jest, jest sytuacji tragicznej. No i praktyki zawodowej wynika, że można bronić małżeństwa nie biorąc brudów. A można... wróćmy do pana zawodu. Tak, ja jestem radcą prawnym od kilku lat, mniej więcej od dwóch zajmuję się sprawami rozwodowymi, ale ze swoją specjalizacją to znaczy nie chcę rozwodu, tylko chcę pojednania. Chcę pojednania, to znaczy chcę do, do, doprowadzić do sytuacji, że małżonkowie przejdą przez pewien proces, w którym dojdzie do pogodzenia ich. Mi się wydaje, że to jest trudniejsze. To jest bardzo trudne, ale to jest, to jest wreszcie coś, co, co, co przynosi satysfakcję mi. Robię różne rzeczy, przeważnie niszowe, to znaczy takie specyficzne i dopiero ta praca przynosi mi satysfakcję, chociaż z drugiej strony przynosi mi dużo nerwów, przynosi mi dużo takich stresów, bo dużo sytuacji, kiedy, kiedy widzę nieszczęście, nieszczęście rodziny, rozpadające się rodziny i, i, i to jest naprawdę, to sprawiało mi też ból, bo nie chciałem takiej sytuacji. Panie Grzegorzu, a czy pan jest wobec nich też szczery, mówi o, o, ze, ze swojego doświadczenia, o sobie coś? Tam, gdzie trzeba być szczerym, to mówię, jeżeli, szczerze mogę powiedzieć, że nawet jeżeli się popełniło ileś dziesiąt błędów w życiu, to można odbudować małżeństwo, trzeba po prostu chcieć i, i, i trzeba tą zmianę zaczynać od siebie, czyli jeżeli ktoś się nie zgadza na rozwój, ta wcześniej dużo rzeczy na, na bałagani w życiu, tak? To po prostu musi wziąć odpowiedzialność za to. Temat małżeństwo po przerwie. Posłuchajcie. Radio Plus Warszawa. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Ludzie o ludziach. Czekaliście na nas, pan Grzegorz Fedorczuk i Jamarek. Ludzie o ludziach małżeństwa, trudne relacje między nami. Pan Grzegorz jest radcą prawnym po doświadczeniach, też czeka na żonę. Mówimy też o sakramentach, prawda, że pan brał ślub w kościele i jest pan jej wierny. I czeka już pan trzy lata, tak? Tak. Doczeka się pan? Doczekam. Dobrze, w porządku. No to, no to jak pan spotyka te pary? Przychodzą do pana pary zdenerwowane, chcą rozwodu i co pan, z, jak pan ich przekonuje, żeby nie? Nie, no nie jest niestety tak, że przychodzą pary, bo jakby przyszła para, to można byłoby z nimi porozmawiać. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będę mediatorem, wtedy Będą przychodziły do mnie parę i będę mógł ich godzić, ale na razie to jest tak, że kontaktuje się ze mną, ze mną strona zwykle pozwana, bo ona nie chce rozwodu a ja się specjalizuję w sprawach nierozwodowych, w zasadzie tylko pojednawczych. Co jest trudne, przypomniamy. Jest... Tak, tak. No i co? I staram się przede wszystkim powiedzieć trochę o realiach, to znaczy, że sprawa nie jest na pewno do wygrania, jeżeli chodzi o, o sprawę sądową, że tutaj trzeba się liczyć z, też z porażką, z orzecznictwem sądowym, które jest specyficzne, ale też y, pokazuje drogi, w jaki sposób można uniknąć w sądzie prania brudów, a jak można raczej przekonywać do tego, że jest droga pojednawka. Dnania. No jak? Przede wszystkim mówię o tym, jak ja widzę pojednanie, że to jest określony proces, który się składa z określonych działań. Przez to edukuję, tak mi się wydaje, też tą stronę pozwaną. Mówię o tym, jak ma wyglądać odpowiedź na pozew, że ma się składać z, że ta odpowiedź na pozew musi być w duchu miłości, że trzeba rzeczowo mówić o przeszłości, o pewnych faktach. Trzeba mówić, pokazać swoją skruchę własną, gotowość do odbudowy małżeństwa i gotowość do pojednania. I z te pięć składników składają się na, na, na, to, na, na, na postawę w w trakcie procesu i nawet również po wygranej sprawie albo po przegranej sprawie, bo mam jakby w dwóch sprawach udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że sąd oddalił po, rozwód z uwagi na wyłączną winę strony powodowej. I, czyli moja, mo, moi klienci, moje klientki wygrały sprawę w tym sensie, że nie ma rozwodu, ale jeszcze nie wygrały sprawy, bo dalej nie ma pojednania. Mam nadzieję, że do niego dojdzie, jest to tylko kwestia czasu. A to jest też jakaś sprawa duchowa też wchodzi w rachubę. No, to jest nie to, tylko paragraf i forma. To oczywiście to jest kwestia duchowa, emocjonalna, bo tutaj jest potrzebne dużo, dużo wybaczenia, przebaczenia, dużo takiej własnej skruchy. Trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje błędy i ci, którzy chcieli rozwodów, są w innych związkach, takich niesakramentalnych, związkach partnerskich. Oni zwykle nie chcą wrócić do małżonka poprzedniego, ponieważ też musieliby sobie wybaczyć to wszystko, te swoje błędy. Mają problem też taki emocjonalny, bo nie korzystają z tego, co korzystają osoby wierzące, czyli z, z, z łaski sakramentu pojednania. Panie Grzegorzu, czy pan ma jakąś taką stronę, gdyby osoby słuchające chciały się do pana zwrócić? N jeszcze nie mam, ale, ale planuję założenie strony pod nazwą Pojednanie. O, prowadzenie dobry temat. Pamię będzie, będzie blog, będzie też taka część, która się będzie pokazywała Pojednanie poprzez pryzmat pewnych historii w filmach, które, które oglądamy na co dzień w kinach czy w telewizji. Będę starał się pokazywać, jak do tego Pojednania mogłoby dojść, albo czym jest, albo nie jest miłość w potocznym rozumieniu. A póki co zapraszam na stronę www sychar.org, tak? Tak. I tam pana, pana Grzegorza można wyklikać. I, i na stronę www.fedoczu.pl Dziękuję, dziękuję za rozmowę, dziękuję. Dziękuję. Myśl często o małżonkach znudzonych sobą, aby w drobnych, codziennych sprawach okazywali sobie życzliwość.